Ciekawostki ze Szwajcarii Program Jordana Cibury Witam serdecznie w programie Ciekawostki ze Szwajcarii Dzisiaj o małej gminie Igis w kantonie Gryzonia, która jako pierwsza gmina w Szwajcarii zafundowała sobie oświetlenie dróg technologią LED. Dzięki tej technologii gmina to zużywa o 3,5 razy mniej energii na oświetlenie swoich dróg, czyli ze 110 tysięcy franków na 30 tysięcy franków spadło, spadło zużycie prądu. Inwestycja, która kosztowała 620 tysięcy franków ma się zwrócić w 8 lat. Według opinii mieszkańców i osób naocznych to oświetlenie jest lepsze i bardziej przyjazne. Niestety nie widziałem, ale podobno lampy te działają niczym zasłony świetlne, oświetlając tylko to, co powinno zostać oświetlone, nie oślepiając mieszkańców okolicznych domów. Dziękuję serdecznie. Ze Szwajcarii, Jordan Sibura. Do słyszenia.